Co się dzieje, Baran beczy, powód pieje, pies miada, mu spyska, biegnie piątku. To zaczęli znów swe harce te mieśniki. Jacek z plackiem. Zlej kublawy, Bałtko, Barana! słyszy pani się niczym obędani, gdzie nie wlezą, tam do koczy ciążą wszystkie. Same figle, same, psy ty mają wełbach te hun Złe w nich mieszka od zarania, od Powiem pani, że w zapiecku nie pokarą do podnostak żadnej z matek jak tej matkijacka placka. Co się z dziećmi swymi cacka? Choć to przecież jeden z drugim zbój, gagatek! Gaga Wiesz, <grym zbóź> ma i zapiecka, Jacek i Placek. Ha! Chłopcy jak lale i mądrale już od dziecka, Jacek i Placek. Zdobią na spieni, od czupryny aż do pięt, wstręt do nauczań i do wszelkiej pracy wstręt. Najpiękniejsze bajki mruczy. Czy wiatr za oknem? Starsi pracują, a dzieciarnia wciąż się uczy. Dobrze, okropne! Hmm. Choć bez nauki, jak jednak. nie nagłoś baśni baśnie, jednak bogaczem królem został głupi A? Dziurki w nosie Tej mieściny wstrętnej mamy Jacek i Placek Dziś jeszcze z dołu Po uciekamy Jacek i Placek ha! Świat naszych marzeń Gdzie kraju będzie nam Gdzie witku, militku stanek się nakrywa sam Jacku Placku Matka woła. I znów każe nam się martwić, że wyżywić nas nie zdoła. Jak nas kocha, niech nas karmi. Za co, co na nas tak kocha? Sprawujemy się dość kiepsko. Jak dotychczas nikt nie odgadł, za co matka kocha dziecko. Lecz wiadomo, jak świat światem, karmić dzieci to rzecz matek. Ciężko z dziećmi wyżyć wdowie. Nie pleć, nie pleć. Syneczkowie, szukam was od ranka wszędzie. Co, co się, stało? się stało? Od nieszczęście dziura w dachu. W dachu, dachu dziura. dziura... Zła zerwała się wichura, u pułapu pękła belka. Dziura w dachu strata wielka. Mogą przez nią wleźć złodzieje, albo w uszy nam nawieje. Co tu kraść z tej marnej chatki, gdzie kęs chleba już ostatni, a po kątach piszczy bieda? Ale dach naprawić trzeba. Pomożecie mi w robocie? Tak, natychmiast. Moi złoci, uśmiechnięte moje kwiatki. Dla was bije serce matki, Dla was ręce swe urabiam, O was myślę za dnia w nocy, Lecz ze wszystkim nie poradzę. Waszej trzeba mi pomocy, Skarby moje wyjedyne. Dokąd lecisz? Po drabinę. Lecę za nim. Leć, mój synku, Nóżki twoje jeszcze młode. Ja tymczasem do strumyka Po źródlaną pójdę wodę. Na co czekasz? Śpiesz się, bratku. Dobre dzieci. Żegnaj matko! O, ziemia im u nóg się pali, od Urwisy, od nic Tak mi dłońmi mi pomachali, jakby szli na świata koniec. W ty znów te diabły do chałupy w nich wpadły. Podejrzanie coś wyszkują. O, wyszli. Gnają gdzieś jak na wyścigach. Jeden coś pod pachą drzwi. Starej matce chleb kradli O, bryśki! Na choć się matka będzie pieklić. Niech pracuje, tak co w głowie nie Klepki, co sił w nogach nawiewamy, od zapieczka ją mamy żegnaj mamo i syneczki swych nie brzegni. Jest gdzieś na pewno taki kraj, gdzie nikt nie mówi, pomóżdaj, ale to góry bluźnierz. Miejsce na tej ziemi, gdzie od rana do wieczora człek się leni, gdzie wycieka z pnisoskowych mleko z sokiem malinowym, gdzie się, co wyślisz, to na zajęć. ci się spełni. Do tego kraju sianku pospać. Nie, nie, Czy coś ryknęło? Tak. Pod lasem widzę osła. Uciekł pewnie, bo sam stoi. Może dałby się oswoić? Rajda to nie byle jaka na takiego siąściu rumaka. Chodźmy. Trzeba z nim pogadać. Hej. Dzień dobry. Nie przeszkadza. W czym, jeżeli wolno spytać? W rozmyślaniu nad mym bytem. Trudne to zajęcie wielkie. niełatwo jest być mędrcem. Sześć i pół dnia, mówiąc ściśle, tkwię tu i usilnie myślę, którą by tu ruszyć stronę, by zobaczyć, co się dzieje. Gdzie? Za ośnym mogonem. Zagadnieje to za miłe. Starczy się obrócić tyłem. <śmiech> A, ha, ha, całkiem proste. Sam bym dowiósł, tej słuszności za dni siedem. Boż pan osłem. Wam też nie brak roztropności. Skąd jesteście? My, My zabiecka! Zapiecka. Mm, nie znam grodu o tej sławie. Jak się zwiecie? Jacek Placek. Pięknie. Ja też się <grym> przedstawię. A, a. Wielce szlachetnym szczyce choć go nie jedni biorą na gieł. Zwie się patalach, tak jak mój przodek. patalach przez dwa l. Ja wymyślił, dumając żłobu nowy sposób gotowania bobu. Nie, e Wiele pan zdziałał, panie patalach! patalach przez dwa l. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet stali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki, śmieci, ja! Ja rozsławię na bólu nowy sposób gotowania Bogu. a Myśl ta wspaniała, panie Patoła. padała! Badała Przez Bachel... Pogardza jarzmem duch mój swobodny Do pracy czuję przemożny wstręt Osioł genialny to osioł wodny Co w laury stroi łębny. I niech me imię rozjaśni z grobu Nowy sposób gotowania Bogu Ki-ha! Chwała ci, chwała, panie Patałłach Padałach przez ba Rytysz mądrze i na nią w Pójdziesz z nami! Gdzie? Na zachód! Abcód! Na na Miśla, panioszka! Co, to co wy? Czego chcecie? Pan filozof nie pojmuje, chcemy jechać na twym grzbiecie. To jest gwałt, ja protestuję, lecz bola na śmierć skopiony. E, się od twojego boga. Potem uciekł od człowieka w tej chwili się doczekać. Chajba strajcą, proszę, proszę, stupczę Was jak dwa kalorze! Chęt, zwróci okropno Ruch mnie po już rajcy! Right. Cześć, łobuzy! Ja żyjesz? Ledwie, ledwie. Dalej chyba iść nie zdołam. Patrz, coś brzęczy koło ciebie. Nie wiem, co to. Jestem pszczoła. Powiedz, pszczółko urodziwa, jak do tego kraju iść, gdzie się stolik sam nakrywa. Chcemy dojść tam jeszcze dziś To jedyne miejsce w świecie Dla dwóch takich jak my dwaj Wskaż nam drogę Głupstwa pleciesz, nie istnieje taki kraj Ej, uparciuch z ciebie rzadki Kraj ten blisko musi być My też chcemy wąchać kwiatki I beztrosko sobie żyć Wstydź się, bradzisz jak osiołek Co niedawno ryczał tu Czy cię nie uczono w szkole Jak wygląda życie pszczół? Jestem pszczołaką. Zbieram z kwiatów złoty miód zlipnę w koni bratków astrów Do waskowych złotych plastrów Złoty miód, złoty miód, złoty miód Pszczół jest tyle, tyle gwiazd Tam gdzie łąka ogród las Od poranka do zachodu Każda pszczoła szyba. Miłe to stworzonko złote wyśpiewało nam jak z gdzie się pszczeli kryje miodem. i będziemy mieli miód. Miód, co pachnie lipy kwiatem, co się w słodkich marzy snach. Widzisz dziuplę? Wkładaj łapę. Ratunku! Msssss! Co dobrze się? Pszczoły! Pszczoły! No, po rękach! Nogach bałych! Maczy w uszy! Nie tak samo! Ałaj! Woli! Ratuj, mami! Co to? Już po pszczołach. Pieszkły, jakby kto wołał. Nie, to ty wołałeś mamo. Ja? Ty. Tak mi się wyrwało. Grunt, że poszło precz plugastwo. Puchnę jak na drożdżach ciasto. Ja też puchnę. Też jak balon. Ręce, nogi, plecy balon. Głupie pszczoły, strętne, chytry o malutką miodu. Garść taką, aby wytoczyć bitwę. Tak nam biednym w skórę dać. A nieszczęsny nam sierotom. Choć znajdziemy jakiś potok. Tak, wykąpać by się zdało. Może będzie mniej bolało. To frajda, a to pycha! Piękna woda, czysto cicho. Piasek pierwszy w niej od śniegu. Zwierzak, spójrz na drugim brzegu! Patrzy na nas niezbyt czule. Ktoś ty? Jestem Bobrów królem. Jak świat światem, a wóbr bobrem. Bobry na rzece stawia groble. Drzewo w krąg pił. Pod groblą dom buduje Chodźcie tam, gdzie są pałace Będzie nam weselej razem Coś powiedział? Rzućcie pracę, dam to głupi wynalazę Co, co? Precz stąd basaliki Trapi chrusty, lenie Trudnie, bo wam takie damy wnyki, że wam znów siedzenie Spuchnie, precz Bo gniew mną miota srogi Piejmy! Gonić, odkryźć nogi Pagna zagnać darmo zjadł! Mamo! – Ratuj! Do jakiejś strasznej wpadliśmy głębi. Coś tutaj syczy. Coś tu się kłębi. Jesteśmy pęcze, jesteśmy czyjec. Gady oszyskłe, kamy niczyjec. Człowiek ze względem na nas pogląda, świeczna wyborcza i śmierć na żądła. Onety, placku, to wężowisko. Włos mi się zjeżył, strach ze zdeścisnął. Nic za mnie grozi w wężowych gniazgów. Poście nam brać jasku i placku. O serce pani, najlepszy z matek, Ten bratem węża, ten żbiji ten bratem. Jesteśmy ludźmi! Jesteście żbije, gady oślizgłe, gady niczyje. Nic wam nie grozi w wężowym piasku Poście nam racji Jacu i blasku. Trzęsę się ze złości cały. Gady brać nas nazwały. Chodź stąd. Dalej, dalej. W ciemność? Szybciej. Dokąd? Wszystko jedno. Mgły i bagna dookoła. Coś na bagnach woła. Coś chlubacze w błotach. A! się ona go go Nie wrzeszcz. na kogoś czeka. Kogo tutaj się spodziewa? Patrzy ku nam. Słyszysz? On śpiewa. słyszę? Ach, nadzieję serce rodzi. Czyżby wrócił? Czyżby przyszedł? Synku, czy to ty nadchodzisz? Nie. To my. Coś za jedni? My? Nieszczęśni. My, sieroty. Głodni? Głodni. Biedni? Biedni. Jedźcie, proszę, Boże Złoty. Jakie drobne to i chude. W śmierci umknęliśmy cudem. O, nie dziwne mi to wcale. Cieplej. Cieplej. Ogień pale, za dnia sypiam, w noc drwa noszę. Noc w noc? Straszny to wysiłek. Ach nie, czy nie to z radością? Posłuchajcie, dzieci miłe. Jednak syn mój poszedł w świat. Malutki był, od tyci skrzat, a w chacie dni głodowe. Nie martw się, mamo, mówił, wiesz, Przyniosę ci co tylko chcesz, lecz w świat mi pozwól odejść. Jabłko przyniosę i strucle z makiem, zapaskę nową, nowe chodaki, na głowę chustę w kwiaty czerwone. Tak mówił syn mój, dziecko z kowronek. I co? I poszedł. I nie wrócił. Już dziesięć lat się serce smuci. Zapomniał. Pewnie. Co wy chłopcy? Przecież to syn mój, nie kto obcy. Powróci, znajdzie do mnie drogę Noc w noc dla niego palę ogień Żeby nie zbłądził po omacku Żal mi jej, Placku Mnie też, Jacku Chodź, nazbieramy dla niej drzewa Niech odpoczywa I niech śpiewa you yeah. Dali zostało wzgórze na bagnach, gdzie jeść nam dała stara kobieta. Dobra kobieta, jak nasza matka. Syn jej z pewnością dawno gdzieś przepadł. Wracać radziła nam do zapiecka, gdyśmy ucieczkę swojej wyznali. Przy boku matki jest miejsce dziecka. Źle, żeśmy z domu drapaka dali. Mądra kobieta. Biedna kobieta. Co ma dziś nocą ogień rozpali? Lecz jak tu wracać? Daleka droga. Wracamy, bratku. Ile sił w nogach. Nie warto było z domu wiać, Gdy w skórę trzeba brać. W patołach kopię, pszczoła tnie, A bagnie licho, czy ha złe. Bo nie istnieje taki kraj, Gdzie lubią takich jak my dwaj. Po sędzie plakcie czeka sto, Gdy w sercu pustka wełbie stroch